O oh, que oh, oh, oh. Nie ma problemu. Co, nie, no zaraz jem 15 minut czasu i tego jak nie ma. Gerek. Nie, my nie, muszę to, by się, to by Moja ona w poniedziałek już chce kupować, w poniedziałek jakieś schody z Francji przyjeżdża. 1,9 tygodniów, gdzie to